Oszustwo. Artykuł 286 Kodeksu Karnego. Prolegomena do odrzydzania. Pomyśli profesora Feliksa Konecznego. Liczba dziennika 429. Do siego roku. Happy New Year. Pidgin art. Lira Korbowa. Zniweczona rzeczywistość. Geszeft Glińskiego. A. MNI, Centrum Usług S.A., A. Fascynacja obłędem. Rozdział 354. Von Stefan Kosiewski. Zarys. Estetyki Hazarów, studia Slawika et Kazarika. Przed mikrofonem we Frankfurcie nad menem autor. Odpowiadając na pismo, które nadeszło drogą elektroniczną 2 stycznia 2017 o godzinie 14.09 z adresu pocztowego Prokuratury Rejonowej na zlecenie Prokuratury Krajowej w Szczecinie na adres z magazynu europejskiego SOWA. W załączeniu przesyłam to treść listu do wprowadzającego. W załączeniu przesyłam odpowiedź na pana korespondencję nadesłaną drogą elektroniczną w dniach 30 i 31 grudnia 2016 roku. Bożena Cygan, referendarz prokuratury regionalnej. I teraz czytanie dzisiejszej Odpowiedź. Stefan Kosiewski, Magazyn Europejski Sowa, Polnisze Skulpturzentrum Centrum EV, Oświata, Postwach, 800 626 659 Frankfurt am Main. Szanowna Pani Referendarz Cygan, dziękując za pismo z 2 stycznia 2017 podpisany Naczelnik Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej Aldona Lema chciałbym złożyć obu paniom szczerze życzenia na nowy 2017 rok. Opieki Bożej w życiu prywatnym, happy new year, a w pracy zawodowej sukcesów przede wszystkim. Przypomnę, że wskazałem pani prokurator Lema na konieczność niezwłocznego sprowadzenia z Mediolanu pistoletu, z którego zastrzelony został rzekomo świętej pamięci Łukasz Urban, kierowca ciężarówki zatrzymanej strzałami oddanymi przez policjanta niemieckiego na oczach całego świata. Albowiem nie można udawać tylko, że prowadzi się dochodzenie prokuratorskie w Polsce w sprawie zamachu berlińskiego, bez wykonania podstawowych analiz, bez porównania pocisku wyjętego przez policję niemiecką z głowy zabitego Polaka z pistoletem znalezionym przez zabitym w Mediolanie przez policjanta włoskiego, bez badań balistycznych obejmujących porównanie trajektorii pocisków oddanych w kierunku szoferki ciężarówki strzałów i nałożenia kalibru broni palnej na średnicę dziury w czaszce Łukasza Urbana którego zwłoki, jeżeli trzeba, będzie jeszcze ekshumować, jak ciało Lecha Kaczyńskiego tylko dlatego, że prokuratura krajowa w Szczecinie tendencyjnie przyjęła za premier Beatą Szydło, która dała się w populistycznym, a rozważnym działaniu zwieść propagandzie Bildzeitung zadymiającej niczym Antoni Macierewicz, że zabił ten, kto porwał ciężarówkę w celu zabicia. Co jest nonsensem, takim samym jak to, że żyjący jeszcze Łukasz Urban, znajdując się w ogniu strzałów pistoletowych niemieckiego policjanta, Usiłował rzekomo bohatersko chwytać się jeszcze kierownicy pędzącego auta, które miało się według prasy niemieckiej zatrzymać automatycznie. Chociaż nie słychać na żadnym filmie w sieci pisku hamowania, ani nie było na miejscu pomiaru na jezdni drogi hamowania i nie podano do dzisiaj tej liczby do wiadomości publicznej, jak gdyby każdy posiadacz prawa jazdy nie umiał sobie wyliczyć, ile to jest halbertacho przy prędkości, którą można otworzyć z filmu na YouTube. Prokuratura krajowa musi wycofać się z fałszywej teorii, że tunezyjczyk Ostrzeliwany przez policjanta niemieckiego oddał strzał śmiertelny do 37-letniego Łukasza, natomiast nie odpowiedział ani jednym strzałem ostrzeliwującemu go policjantowi. Chociaż w Mediolanie podobno to on pierwszy zaczął strzelać. Szanowna Pani Referendarz, w życiu wszystko jest możliwe i może być jeszcze i tak, że Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, będzie chciał pójść na ugodę z rodziną zamordowanego Łukasza, a Pani Premier Szydło Zamiast przyznanej pospiesznie renty, za rzekome, a nieudowodnione niczym, bohaterstwo, którego we wskazanych powyżej okolicznościach nie sposób wszak dłużej podtrzymać. Zapłaci wzorem premiera Tuska po 250 tysięcy złotych dla każdego członka rodziny prawdziwie poległego, świętej pamięci Łukasza Urbana. Cześć jego pamięci, która dopisana została do pamięci po górnikach zamordowanych kulami na wujku. Stanowczo muszę zaprotestować także przeciwko mataczeniu przez panią prokurator Aldona Lema, w sprawie oszustwa popełnionego przez wicepremiera Glińskiego. To jest przestępstwa, o którym mówi artykuł 286 Kodeksu Karnego. Wyjaśniam, że nie poczułem się bynajmniej dotknięty żydowskim przekabacaniem faktów przez panią prokurator Aldonę Lema, albowiem nie mam na imię Stanisław jak Lem i nie dotarło to do mnie, czym chciała pani Lema zakryć brak doświadczenia w życiu tudzież myślenia w praktyce przed podjęciem działań służbowych, usłużnych polityce, nie zaś prawdzie i sprawiedliwości. Dodam jeszcze tylko może fakt, że z pierwszą legitymacją dziennikarską wchodziłem na mecze piłki nożnej klubu CKS Czelać przed blisko 40 laty, w 1978 roku. Jak również byłem razu pewnego, obecny jako dziennikarz na treningu drugoligowej drużyny tenisa stołowego w Czeladzi. Zatem korespondencja moja z 30 grudnia 2016 nie stanowiła z pewnością, jak to napisała pani prokurator, wyłącznie subiektywnej polemiki z doniesieniami medialnymi. Koniec przytoczenia bo czy widział to już jakiś prokurator krajowy, żeby dziad narodowy wdawał się kiedykolwiek w polemiki z młodziankami robiącymi w Polsce za dziennikarzy? Mowa była przysłowiowego dziada z lirą korbową i włosami do ramion nie tyle do obrazu Prawa i Sprawiedliwości, w korespondencji z adresu skosiewski.gmail.com do pani prokurator Lema, ale mówione było w medium internetowym Magazyn Europejski Sowa. Tu link, kliknij wejście do archiwum. Paser Gliński wyprowadził miliony z budżetu rządu RP płacąc za damę z gronostajem i przyległości, nie pertraktując z prawnymi właścicielami, zarządem Fundacji Książąt Czartoryskich. 23 grudnia Zarząd Fundacji Książąt Czartoryskich podał się do dymisji. Prezes zarządu Marian Wołkowski-Wolski Decyzję tę tłumaczył utratą zaufania do fundatora. Przytaczam, negocjacje dotyczące sprzedaży zbiorów były prowadzone bez naszej wiedzy. Koniec przytoczenia. Za komunikatem Polskiej Agencji Prasowej. Sitwa Żydowska w Polsce baj magazyn europejski. Tu kliknij czytaj dalej. Szanowna Pani Referendarz, zaniedbując w sposób zamierzony obowiązek służbowy spoczywający na Naczelniku Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej Pani Prokurator Aldona Lema nie zorganizowała oficjalnej konferencji prasowej chyba tylko dlatego, żeby nie musiała zapoznać dziennikarzy krajowych i zagranicznych z przebiegiem dochodzenia interesującego wszak całą kulturalną Europę w sprawie geszeftu Glińskiego i żydoubeckiej sitwy figurantów o manierach fałszywych arystokratów i historycznych nazwiskach w Polsce. Związanej z aferą wokół fundacji książąt czartoryskich, to znaczy, żeby móc ograniczyć się do, brzydko mówiąc, puszczenia bąka bon pary w gwizdek superstacji. Rozgłośni radiowej o charakterze rozrywkowo-informacyjnym, – czytaj na YouTube – której udziela wywiadów pijany stonoga, tonoga, prowokujący żydowskich prokuratorów najbardziej brzydkim językiem wyzwisk wzburzonego Rynsztoka żydowskiej Węgrody w Czeladzi, którego nie znali bracia Glińscy z ulicy Wąskiej, Zatem pani prokurator Aldona Lema znalazła sama sobie trybunę superstacji, za którą nie wybrzydzając powtarzać może każde głupstwo Polska Agencja Prasowa, Gazeta Michnika, Rzeczpospolita, a także bezkarnie mataczyć i zadymiać przy tym sposobem Nagadany Macierewicza, sprawę nie tyle odpowiedzialności karnej Kaczyńskiego, jednego z drugim, za jak to ostatnio celnie określił prawosławny prezydent Rosyjskiej Federacji Władimir Putin, nazywając po imieniu nieudzielenie dyrektorowi kazanie mądrej i męskiej odpowiedzialnej decyzji prezydenta RP w sprawie odwołania lądowania w Smoleńsku wobec braku warunków do lądowania i wobec braku zgody miejscowych właścicieli lotniska na lądowanie dla Lecha Kaczyńskiego, który, który zawinił przez kunktatorstwo i własne tchórzostwo zamordowanie 95 osób, jak skrupulatnie wyliczył były by prezydent Wałęsa albo przyczynił się do śmierci 96 osób, jak nakazuje kodeks karny rzeczowe podejście do każdej sprawy miłosierdziu Bożemu, po zakończeniu Roku Miłosierdzia w Kościele Świętym dla hierarchii, która odmawia z reguły samobójcy prawa pochówku w poświęconej ziemi, natomiast pomija milczeniem sprawczą współodpowiedzialność osoby fałszywego mentora, w tym wypadku kochającego inaczej brata, za spowodowanie katastrofy powietrznej 10 kwietnia 2010 roku w okolicach Smoleńska. Z tych powodów korespondencję Werny Chory z 30 i 31 grudnia 2016 roku pozostawiono bez dalszego biegu. Ze względu zaś na życzenie Hepiniuè, nie będziemy wskazywać prokurator Aldonie Lema na błąd przyjęty przez nią przy rozpoznawaniu rzeczywistości, w której nie każda przecież wypowiedź Stonogi czy Kanto Chory musi zaraz być podniesione w diapazonie Wielkiego D albo kojarzona brzydko z pismem procesowym które jeżeli już prokuratura krajowa chciałaby otrzymać zamiast pouczenia, to powinna przecież sama pouczyć obywatela urzędowo z ustawowego obowiązku, że w rozumieniu artykułu 119 paragraf pierwszy przytaczam pismo procesowe powinno zawierać pierwsze oznaczenie organu, do którego jest skierowane oraz sprawy, której dotyczy. Drugie, oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo. Trzecie, treść wniosku lub oświadczenia w miarę potrzeby z uzasadnieniem. Czwarte, datę i podpis składającego pismo. Paragraf drugi, za osobę, która nie może się podpisać, pismo Podpisuje osoba przez nią upoważniona ze wskazaniem przyczyny złożenia swojego podpisu. Koniec przytoczenia. Uprzejmie proszę panią referendarz o przekazanie wszystkim pracownikom prokuratury krajowej w Szczecinie, razem z Hepiniu, wiedzy o tym, że media elektroniczne, takie jak europejski, Sowa wydawany we Frankfurcie nad Menem od 1993 roku, nie prowadzą polemik z polskojęzycznymi mediami w Polsce za pośrednictwem korespondencji wysyłanej do prokuratury krajowej w Warszawie. Natomiast nie od dziennikarzy zależy to, czy mataczącą prokurator Alden, Aldonę Lema pozostawi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro dla zaszkodzenia samemu sobie z dochodzeniem, ewentualnie mataczeniem w sprawie szukania winnego śmierci kierowcy ciężarówki w zamachu berlińskim Weihnachtsmarkt anno Domini 2000 Zechcy. Przyszłość narodu polskiego strukturuje melodyka pieśni śpiewanej przez dziada z lirą korbową w poezji Goszczyńskiego, Mickiewicza, Słowackiego, poeta Polski na emigracji politycznej od stanu wojennego od przylotu do Frankfurtu nad Menem 15 grudnia 1982 roku, z paszportem upoważniającym do jednokrotnego przekroczenia granicy PRL, jednakowo kręci korbą liry, nieustannie śpiewa pieśń narodową. Harmonia i dobro narodu polskiego wojczyźnie naszej są współrzędnymi, na których rozciąga się pytanie kanto Lirnika Korbowego. Czy pani prokurator Aldona Lema zechce może przekazać do właściwej jednostki prokuratury w Tomaszowie Mazowieckim korespondencję na temat niecałego zła? wyrządzonego przez bandy osobników o żydowskich nazwiskach zamylinowane w strukturze Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji? Zachęcam do zapoznania się z treścią dokumentacji w PDF, wysłuchania plików dźwiękowych, które poprzedza Tekst napisany przeze mnie w dniu dzisiejszym o kontrolę firmy MNI Telekom S.A. w Warszawie, niedawno jeszcze pod nazwą Telefonia Pilicka w Tomaszowie Mazowieckim. Stefan Kosiewski w nagłówku, adres MNI Centrum Usług SA, plac czerwca 78 roku, 402 495 Warszawa, Frankfurt nad Menem, 2 stycznia 2017 roku. Szanowni Państwo, wezwanie do zapłaty sumy 84,87 PLN. Wysłane przez dział rozliczeń należności Radom z datą 2016-12-13 na adres Aniela Leca, nazwisko zmienione, ulica Graniczna Tomaszów Mazowiecki, załącznik pierwszy, jest oszustwem, wyłudzeniem, to jest przestępstwem o którym mówi artykuł 286 Kodeksu Karnego. Paragraf pierwszy. Przytaczam. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd Albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. I tutaj patrz eksplikacja. Adwokat Iwo Klisz, Plac Legionów 6, Lokal 8, Wrocław. Kliknij, czytaj dalej na temat artykuł 286, elementem wskazującym na działanie prowadzone od kilku przynajmniej lat z dużą energią kryminalną wykazaną przez sprawców wyłudzenia uzasadnia zarzucenie MNI Centrum Usług S.A., Popełnienie przestępstwa z artykułu 286, paragraf 1 KK, to jest oszustwa szczeg szczególnie szkodliwego społecznie ze względu na sposób działania sprawcy, polegający na usiłowaniu wprowadzenia w błąd 80-letniej ofiary przestępstwa. To jest na próbie wywołania mylnego obrazu rzeczywistości u 80-letniej, schorowanej wdowy po świętej pamięci pracowniku miejscowej jednostki Wojska Polskiego, byłym radnym w Tomaszowie Mazowieckim. Tymczasem MNI Telekom, S.A. już pismem z 11 sierpnia 2014, załącznik drugi, kliknij, czytaj, obejrzyj, oświadczyła o rozwiązaniu umowy dwa i pół roku temu z panią Anielą Leca w trybie natychmiastowym z dniem pierwszym sierpnia 2014 oraz poinformowała o przysługiwaniu za zerwanie umowy odszkodowania w wysokości 102,26 zł brutto. W celu wywołania mylnego obrazu rzeczywistości MNI Telekom SA matacząc nie przesłała zaproponowanego odszkodowania 102,26 zł, zwykłym przekazem pocztowym, lecz uwarunkowała wypłacenie podaniem firmie MNI numeru rachunku konta bankowego byłej klientki MNI, która nie musiała wcześniej jako klientka MNI posiadać konta bankowego nie miała także obowiązku zakładania takowego i podawania go MNI tylko i wyłącznie dla rzekomej potrzeby usługodawcy, z którego usług nie miała już w przyszłości korzystać, a który to usługodawca z niezrozumiałych względów nie zechciał do dnia dzisiejszego przesłać zaproponowanego przez siebie jednostronnie odszkodowania pocztą przez listonosza na adres biednej staruszki, która nie miała i nie ma żadnego konta w banku, bo nie ma potrzeby uiszczania bez potrzeby wysokich opłat bankowych. Wobec rozwiązania przez MNI z dniem 1 sierpnia 2014 roku umowy numer 2407 z dnia 13 października 1998 i niewypłacenia do dzisiaj odszkodowania w zaproponowanej przez MNI wysokości 102,26 PLN wyłudzenie sumy 84,87 pln tytułem rzekomo zaległych płatności za kwiecień, maj, czerwiec 2016 jest ewidentnie bezzasadne. Spełnia znamiona przestępstwa określonego artykułem 286 paragraf 1 kodeksu karnego. Do wiadomości, Prokuratura Krajowa w Szczecinie, pani prokurator Aldona Lema, PK 11 Rzymskie, WZDS44.2016, tudzież PK 11 Rzymskie, WZKO w nawiasie k 1. 2016, 17, przepraszam Urząd Komunikacji Elektronicznej, Departament Komunikacji Elektronicznej, znak, DDRT, WPK 0602, 146 przez 14, w nawiasie 13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, RP, dyrektor generalny Edyta Szostak, DKS i W, WS, w i A, 052.161.2014. Z wyrazami szacunku, z Panem Bogiem, z Frankfurtu nad Menem czytał Stefan Kosiewski. Akcyjna. Fascynacja obłędem, rozdział 354. Stefan Kosiewski do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Zniweczona rzeczywistość, zarys estetyki hazarów. Czyta z Frankfurtu nad Menem autor. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Rzeczypospolitej Polskiej Dyrektor Generalny Edyta Szostak Znak Sprawy DKS i W WSWIA A 052 161 2014 Frankfurt nad Menem 23 sierpnia 2014 roku. Wielce szanowna Pani Dyrektor, serdecznie dziękuję za nadanie biegu w sprawie skargi abonenta na operatora usług telekomunikacyjnych w Polsce, a także uprzejmie proszę o zapoznanie się z przedstawionym poniżej opisem przebiegu ukręcania was sprawie przez operatora, który zdążył tymczasem oszukać w tej samej sprawie w równie karygodny sposób Urząd Komunikacji Elektronicznej, który pani dyrektor zapoznała z przedmiotem mojej troski operator zobowiązał się z pisaną umową do wykonywania usługi niezwłocznie po zawarciu umowy, zgodnie z paragrafem drugim, punkt 6 regulaminu wykonywania usług telekomunikacyjnych przez MNI Telekom S.A. 23 czerwca 2014 operator zaprzestał wykonywanie usługi objętej umową numer 2407 z dnia 13 października 1998. Na numer telefonu 44 i tutaj siedem miejsc, które podlegają ochronie zgodnie z ustawą. A nie poinformował o tym abonenta, nie podał także powodu zaprzestania wykonywania usługi. 25 czerwca 2014 abonent zwrócił się do operatora, z kolejną tymczasem już prośbą o wykonywanie zawartej umowy. Podłączenie do sieci odłączonego przed kilku dniami przez operatora telefonu. 27 czerwca 2014 Stefan Kosiewski, z Kulturcentrum e.V. we Frankfurcie nad Menem, Powiadomił Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji o złośliwym zablokowaniu statutowemu przedstawicielstwu Polaków w Niemczech komunikacji elektronicznej z abonentem w Polsce. Tomaszów Mazowiecki. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dyrektor generalny pani Edyta Szostak wystąpiło 7 lipca 2014 do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie skargi pana Stefana Kosiewskiego i przekazanie do Departamentu Kontroli Skarg i Wniosków MAIC kopii udzielonej odpowiedzi z powołaniem się na znak sprawy. 1 sierpnia 2014 Urząd Kontroli Elektronicznej dyrektor Departamentu Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego pani Renata Piwowarska odpowiedziała opierając się na udzielonych urzędowi kłamliwych i absurdalnych wyjaśnieniach operatora, zawierających między innymi pomówienia pod adresem zgłaszającego skargę, a sprowadzających się do popełnienia przestępstwa, poświadczenia nieprawdy. Jakoby usterka zgłoszona operatorowi naprawiona została 25 czerwca 2014. 6 sierpnia 2014 Stefan Kosiewski wyjaśnił w piśmie do dyrektor generalny Urzędu Komunikacji Elektronicznej pan Mariusz Czyżak, że dowodem niedokonania naprawy i niewykonywania usługi przez operatora jest prosty do ręcznego sprawdzenia, brak możliwości telefonicznego połączenia się ze wskazanym powyżej numerem. Wymienione pismo poniżej z Kulturcentrum zawiera wniosek o kontrolę bezprawnej działalności MNI Telekom SA, która to kontrola zaskutkuje rzeczywistym wykonywaniem przez operatora usługi określonej umową niezwłoczne funkcjonowanie odłączonego telefonu. W piątek 8 sierpnia 2014 około godziny 11.45 Przyszło do mieszkania abonenta przy ulicy Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim dwóch pracowników MNI Telekom S.A. Z propozycją rozwiązania przez abonenta przebywającego od kilku dni w miejscowym szpitalu umowy abonenckiej z operatorem. Pracownicy operatora oświadczyli przy tym osobom obecnym w mieszkaniu abonenta, że telefon został odłączony 22 czerwca 2014 przez operatora, ponieważ operator zbyt dużo musi płacić właścicielowi łączy telekomunikacyjnych z mieszkaniem abonenta. Około tysiąca złotych rocznie. Przedstawiciele operatora poprosili, aby abonent dobrowolnie sam zerwał umowę obowiązującą od 13 października 1998 roku. Jeden z przybyłych pracowników operatora MNI Telekom SA, dawniej Telefonia Pilicka, pozostawił numer swojego telefonu 786 na który do 12 sierpnia 2014 usiłowano się do niego dodzwonić, aby potwierdzić ostatecznie, że abonent nie zamierza i nie chce rozwiązywania umowy, gdyż od 16 lat używa jako własnego wskazanego w umowie numeru telefonicznego, zaś będąc we wieku 77 lat nie może sobie pozwolić na zrywanie razem z umową kontaktów rodzinnych oraz społecznych na tracenie więzi ze środowiskiem i światem tylko i wyłącznie dlatego, że po 16 latach operator chciałby zmniejszyć kosztem abonenta koszty wykonywanej usługi poprzez zlikwidowanie abonenta. W odpowiedzi na sms -y informujące operatora o braku przyzwolenia abonenta na zerwanie umowy obowiązującej od 1998 roku wysłane na numer 786 04 podany podczas wspomnianej wizyty roboczej przedstawicieli operatora w mieszkaniu abonenta. Operator nie przeprosił za bezprawne odłączenie telefonu przed 25 czerwca 2014 i za kolejne przestępstwa poświadczenie nieprawdy i inne w związku z oszukańczym wprowadzeniem w błąd Urzędu Kontroli Elektronicznej. Operator MNI Telekom SA podaje adres 26 600 Radom, ulica Podkanowska, zarejestrowany w sądzie rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy KRS 40 30 16 16 pismem datowanym na 11 sierpnia 2014 i podpisanym z upoważnienia zarządu MNI Centrum Usług SA Izabela Stawarz. Oświadczenie o dokonanym przez siebie operatora rozwiązaniu umowy. Natomiast regulamin wykonywania usług telekomunikacyjnych przez MNI Telekom SA ogłoszony pismem z 31 stycznia 2013 podpisane Andrzej Piechocki Prezes zarządu, załączniku, obowiązuje od 15 marca 2013 zarówno tego, kto napisał ten regulamin, to znaczy operatora, jak i abonenta. W żadnym paragrafie, artykule czy punkcie obowiązujący strony Regulamin MNI Centrum Usług S.A. nie przewiduje możliwości rozwiązania umowy przez operatora. Sposób reprezentacji MNI Centrum Usług S.A. z kls u podaje prezes zarządu Andrzej Jerzy Piechocki. W zaistniałej sytuacji, ktoś musi powiedzieć operatorowi, że nie może umowy z abonentem uważać za rozwiązaną jednostronnie, podług własnego widzimy się, to znaczy prawem cadyka, mówiąc językiem zrozumiałym dla każdego, a nie działająca. Z upoważnienia zarządu osoba, ani przytaczam z KRS-u członkowie reprezentacji. Kocemba, Karolina, członek Rady Nadzorczej. Guziejko, Przemysław, Piotr, członek Rady Nadzorczej. Szymańska, Marta Magdalena, członek Rady Nadzorczej. Powódnikiewicz Jerzy, Stanisław, członek Rady Nadzorczej, Kuła Leszek Wojciech, członek Rady Nadzorczej. Koniec przytoczenia. Albowiem spółka reprezentowana jest w sposób określony w statucie spółki i zapisany w KRS w pozycji nazwa organu reprezentacji. I tutaj przytaczam znowuż Prezes zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem. Koniec przytoczenia. Zarząd MNI Centrum Usług S.A. określony jest w Krajowym Rejestrze Sądowym jednoosobowo. Patrz jak wyżej. Piechocki Andrzej Jerzy. Tymczasem pismo operatora z 11 sierpnia 2014 mataczy, piętrząc potwierdzaną nieprawdę słowami, tu cytujemy, zgodnie z warunkami zawartej umowy abonenckiej pomiędzy abonentem a MNI Centrum Usług SA. Rozwiązanie nastąpiło w trybie natychmiastowym, to znaczy z dniem 1 sierpnia 2014. Koniec przytoczenia. Należy tu wyraźnie powiedzieć, że operator pisząc nieudolnie, sam dla swoich klientów regulamin swojego działania nie zadbał niestety o stworzenie dla siebie samego w tym bezdennie głupim regulaminie. Czegoś takiego, jak podstawy regulaminowe dla bezprawnego rozwiązania przez siebie umowy zawartej z abonentem na czas nieokreślony. Zakładając zaś że żaden członek wspomnianej wcześniej Rady Nadzorczej nie zadał sobie trudu przeczytania Traktatu Lizbońskiego, który podpisał między innymi za mnie, a także za tych wszystkich Polaków w Niemczech, których ja osobiście od 22 lat reprezentuję, zgodnie z urzędowym zapisem dokonanym we Ferenc Register Sądu Rejestrowego we Frankfurcie. Nie pytając nas o zgodę, to jest za plecami politycznej i ekonomicznej emigracji polskiej. Ponad głowami świadomej kilkumilionowej Polonii. Jeden mały człowiek, nieświadom tego, co wkrótce go czeka z nakazu brata, bliźniak sezonowego premiera nieudacznika, Jarosława Kaczyńskiego, który pozostawszy przy życiu na prochach, podszyty strachem, więc z kilkuosobową osobową obstawą goryli, która kosztuje nas rocznie półtora miliona złotych z budżetu państwa, fałszywie ujęte w pozycji finansowanie działalności partii politycznych. Tchórz, zdaniem Lecha Wałęsy, który zna się na rzeczy z pistolecikiem w kieszeni na Tuska, chciałby znowu pomiatać ludźmi oddanymi mu. Przez kogo? Jak przysłowiowy pies Kurski, profesor Gliński, Chciałby przez laptop rządzić Gowin, pośmiewisko w Sejmie, jak to już raz zrobił z Marcinkiewiczem, doprowadzając go do szaleństwa seksualnego, utraty tego, co traci na torach kolejowych żonaty i dzieciaty mężczyzna, oglądając się za, powiedzmy grzecznie, myszką, łanią, łódką. A przecież ten sam Jarosław Kaczyński ma na sumieniu fatalnym Lepera i Giertycha, których wyrzucił za jednym ruchem ze sezonowej koalicji rządowej i skazał na niebyt. Pierwszego fizyczny, drugiego polityczny, albowiem nie mieści się w pale w kategoriach polityki, w trzeciej RP, a żeby premier rządu RP musiał jeszcze zapewniać Polaków, którzy do plemiennych ludów hazarskich nie należą, za państwowe pieniądze na służbowych konferencjach prasowych szefa rządu, że będzie bronił prywatnie i osobiście w każdej sytuacji nepotyzmu Trzeciej r.p., jak socjalizmu bronił Albin Siwak z Jaruzelskim, zapowiadając przed stanem wojennym, że rozda Żydokomunistom broń, aby każdy ze swoich miał w kieszeni marynarki pistolecik. Bo syn jego Michał jest święty Archanią, zamoczony niewinnie w aferę żydowskiej szajki Ambergold zarejestrowanej na słupa plichtę stefańskiego. I ten Tusk, odznaczony przez Merkel najwyższymi medalami masonerii, nagroda Rathenau i Karola Wielkiego, będzie bronił humanitarnie swojego syna Michała przed oszołomami i frustratami ustami Gertycha przesuniętego z polityki do bezpośredniego robienia za bardzo dobrze popłatnego adwokata. Z Leperem widziałem się jeszcze na jego ostatniej blokadzie drogowej w Polichno koło Tomaszowa Mazowieckiego i zaraz, natychmiast, bezpośrednio, po tym, kilka dni później, banda osobników o żydowskich nazwiskach, zamelinowana w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa RP, nazwijmy to, od policji, zaatakowała mnie, nie przebierając w środkach. Zupełnie tak samo absurdalnie oraz bezpodstawnie jak operator i fritz Modrzewski, o którym powiem za chwilę, jakby to wszystko było na jedno diabelskie kopyto. Jako były dziennikarz tygodnika Solidarność Jastrzębie w Katowicach, potem przez parę lat rozgłośni Polskiej, Radia Wolna Europa i znowu tygodnika Solidarność, kierowanego przez wspomnianego tu Jarosława Kaczyńskiego. Nawiasem mówiąc, ociągał się z wypłatą honorarium i podłe były u niego wierszówki agentów ubeckich w redakcji, przy tym pełno aferzystów, co z motyką wybierali się na cudze matury, nie życzę sobie utarczek, sporów personalnych z tego rodzaju barachłem. Nie podsycajmy niepotrzebnie ognia, który w naszych oczach gaśnie. Żilę zatrzymajmy się jeszcze nad stroną poetycką życia człowieka poczciwego. Otóż przyznaję, zajmuje mnie pisanie wierszy Oddaję zatem do publikacji, obok robót dziennikarskich czy publicystycznych, poezje własne. Początkowo od czerwca 1974 w prasie specjalistycznej w całym kraju poezja, nowy wyraz, młoda kultura, Warmia i Mazury, poglądy, Sigma na Politechnice Wrocławskiej i tak dalej. I tym podobne. We wielu miejscach nieudolnie. Po całej Polsce bez mała, bo i we Wilnie także nad Wilią drukowało. Po trzech latach zacząłem pokazywać to zwartym drukiem. W książkowej formie. Wszędzie udostępniałem, gdzie tylko płacili grosze. Poza życiem literackim, w którym... Szymborska, tak się śmiesznie złożyło, odmówiła mi talentu. Ta, która sama miała głowę, o, przepraszam, do żydowskich limeryków i liryki Stalinowskiej. Noblistka za tak zwany całokształt, za podpisanie własnoręcznie petycji do żydokomuny, żeby ta miała z kilkudziesięciu podpisów takich samych szubrawców podkładkę przed ogłoszeniem wyroku śmierci na biskupa Kaczmarka, co chyba jednak najważniejsze egzystencjalnie ta, która żyła na wiaderku z Włodkiem, bo ten ją wsadził do tego życia literackiego na etat. Mnie Włodek zaprosił za to do Krakowa. W 1981 roku na jubileusz Szkoła Młodych Związku Literatów Polskich i było nazwisko moje na plakacie. Czytałem wiersz nocą w ciemnym podwórzu staromiejskim zastawionym rzędami krzeseł dla setki poetów którzy sami siebie nie słuchali, bo po co? Każdy poeta czytał sobie głośno wiersz, który sam napisał, więc znał go na pamięć. Hrabal wyciągał mnie z tej imprezy na jakąś wystawę pomników, rzucał hasło DZIWNI LUDZIE! Nie wiedziałem jeszcze, że to jest kryptonim największej Akcji SB Rozmawiałem O życiu prywatnie Z Moczulskim Nie z TW, zapalniczka Od KPN-u Ale z poetą Polski Który pisał naówczas rymem I dziewczyny brały Jak świeże bułeczki Zwrotka po zwrotce Wyrywały sobie z dłoni Wiersze Które ludzie proś i studenci brali potem za poezję śpiewaną. O studentach w Polsce na marginesie pragnę podzielić się dobrą nowiną, że dano mi zdać, Echem, przepraszam, bo ukazała się akurat świetna praca naukowa po niemiecku, której jeszcze nikt nie przeczytał. I dlatego warto złaknionym wiedzy wskazać, na stronie w internecie. <śmiech> Tutaj jest link podany. Nie było lekko. Krew pod, Churchill. Bieda, przyznajmy szczerze. Ratował się każdy jak mógł. Swoim sposobem nie piłem alkoholu naówczas. W piwnicy pod jaszczurami. Wkrótce miało się to odpłacić. W Gdańsku, kiedy odbiło się długą nocą grudniową. Wychodziliśmy ze stoczni grupką, padał śnieg, ponowa. Na poczcie głównej młody mężczyzna w polowej kurtce żołnierza, już zmierzał wolnym krokiem. Od tyłu pomieszczenia, od środka w kierunku drzwi, do których się dobijałem, żeby przetelefaksować do redakcji w Katowicach coś ważnego, zdawało się, zapisanego w stocznik Dańskiej na ostatnim posiedzeniu Komisji Krajowej. Nagle w jednej chwili poczułem na lewym ramieniu silny uścisk. Nieobecnej w powietrzu mocnej, spracowanej dłoni męskiej. Tak anioł stróż wykręcił moim ciałem i wskazał właściwą drogę ku dworcowi PKP. Tam będąc podszedłem po północy do Zbyszków z Warszawy Bujaka Janasa, powiedziałem, chodźcie popatrzeć przed dworzec, jadą auta, milicja na stocznię. Wyszli i weszli takim sposobem do historii, jako podziemna solidarność, bo mogli nie wychodzić na mróz przed gmach dworca i co by wtedy było, może nie byłoby Magdalenki z bujakiem i z Wałęsą, z Michnikiem, z kielichem wódki przepijanym całą gębą, z Kiszczakiem wasyście kościelnej, trójcy wystraszonych księży posłanych na życzenie Jaruzelskiego przez gępa i za zgodą Wojtyły, bali się ci trzej najwięcej. Albowiem nie wiedzieli jeszcze, że idąc na współpracę z generałem Kiszczakiem, idą w biskupy. Sieję dziś obojga dłońmi dystychami w internecie, bo sam nie zjem rymów nieregularnych, nie napcham się parabolą zgrabną, ani do ziemi z rytmem nie wezmę. Tyle chciałem. W tym miejscu powiedzieć, że wystarczy mi po tym wszystkim, co dotąd w życiu przeżyłem spośród osób nieczytających raz na parę lat jak róża do pościeli przez krótką chwilkę towarzystwo byłych kolegów związkowych ze Solidarności Wałęsa lub Rozpłochowska z Katowice, ten przy tamtym za to, że dał się przyznać w książce wspomnieniowej napisanej na niego, że żona jego, z którą cały czas żyje po wszystkim, donosiła na niego do jego własnego ojca, który go spłodził, jak już był ubowcem. Za to wspominam Andrzeja czasem z lubością. Natomiast z Kazikiem Świtoniem pójdę zawsze w przyszłości na smaczne ciastko do kawiarenki nieopodal Urzędu Wojewódzkiego, bowiem Kazik należy do szczerych wyznawców kultu świętego Maksymiliana Kolbego, którego... Nie wykończył w KL Auschwitz żaden kapo żydowski pałką, lecz prawdziwy Niemiec w piwnicznej izbie głodowej i dobił zastrzykiem fenolu. Wieczne odpoczywanie racz im dać panie, a światło, światłość wiekuista niechaj im świeci. Kto Polak i katolik wie co do powiedzieć, natomiast nie musi wiedzieć, kto tylko za takiegoż robi. Dygresją, pozornym odchodzeniem od tematu pozwalam sobie rozweselić, rozerwać szanowną panią dyrektor, okraszając przemowę jałową ziołami dorzucanymi do parujących w miejsce ziemniaków, czosnkiem, cebulą, pietruszką, białym serem, może być koperek, listek seleru, nie więcej. Taki przepis odziedziczyłem po profesorze Opackim, który cegłę całą napisał, a przedstawił w niej polski gatunek literacki prozy epickiej, wywodzący się z tradycji kultury szlacheckiej. Nie będę już się rozwodził o Opackim, bo zawsze miły, uśmiechnięty, szczery i prosty człowiek był, chłop z jajami. Jak o Hitlerze mówił Witkacy w upadkach Bunga, zanim sobie nie odebrał życia po wejściu tego Hitlera z butami do Polski. Ireneusz więc zdrobniale TW Irek ponoć kazał na siebie mówić kolegom przed laty. Natomiast do mnie po latach, <śmiech> spotykając nie wiem czy zupełnie przypadkiem na wieczorku literackim w Bibliotece Śląskiej umalickiego Przypomniał tak samo z lekkim uśmiechem na twarzy, od razu poznając, kiedym się tylko skłonił i przedstawił, nie powiem co, dajmy, temu może na razie spokój. Kazik przez chwilę jeszcze trzymając się tematu, znalazł w faktach i peenu. Że na niego donosił do służby bezpieczeństwa, między innymi jako TW Dąbrowski, obecny arcybiskup Katowic, jego szelma, ewolucja, palanteria i wysokość sport, który dał się zwerbować z butelkami wódki z baltony, w bagażniku samochodu. A ponoć w zasadzie nie jest już nawet księdzem, jak Kazik twierdzi, jak Żytlemański, odwołany wczoraj z dyspensą przez biskupa Warszawy. To też, jeśli. To też, jeżeli, przepraszam, postępuje tak, jakby nie znał katechizmu, jeśli nie chce publicznie przyznać, że Polak ma mieć w Polsce ojczyznę, jak Żyd, Izrael w Izraelu. Za grzech śmiertelnej współpracy tajemnej ze Żydokomuną każdy ksiądz rzymskokatolicki dotknięty udziałem w grzechu kolaboracji ze szatanem winien zadośćuczynić finansowo ludziom przed laty przez siebie oszukanym, zgnojonym, Zabrodzonym fałszywym świadectwem, donosem, pomówieniem. Uprzejmie proszę i mnie o wybaczenie dygresji, która w gawędzie jest rzeczą integralną, więc uzasadnioną i na miejscu, jak przepis na biszkopty podany koleżance w tramwaju, bo dzisiaj na Facebooku przysłał do mnie wiadomość z Tomaszowa Mazowieckiego nieodpowiedzialny, chory być może, nie powiem. Młody człowiek, któremu Bronisław Komorowski wspaniałomyślnie wybaczył satyry, albowiem prawdziwa cnota krytyk się nie boi. Tyle z nas, literatury, oświecenia, każdy prawie magister historii, żonaty z córką Żydów i ubowców o wielokrotnie zmienianych nazwiskach, podejściu po ze służby do dobra służby, lub no po prostu i, no, i normalnie jak matka Komorowskiej we wieku 37 lat po przekonwertowaniu na starczą emeryturę. No i ten frycz, bo nazwisko ma żydowskie, patronimiczne, utworzone od imienia, jak Jurek, Zawisza, Jagieło, Frycz. Imieniem takowym pisał się drzewiej Andrzej Frycz Modrzewski. Ten.. O naprawie rzeczy pospolitej marzył także i pisał. Naprawiacz Polski Szlacheckiej. Przytaczam, co ten aktor Modrzewski z Tomaszowa napisał trzy godziny temu. Cytuję: Witam, zgłosiłem sprawę znieważenia mojej osoby, plus wysyłania spamu zażądałem pięćdziesiąt tysięcy złotych za dość uczynienia na cele charytatywne. Jak zapłacisz, to się kultury nauczysz. A tymczasem kategorycznie żądam usunięcia wszystkich treści, które godzą w moje dobre imię. Na Facebooku końcówka Robert Fritz. Poszedł już? Idź złotko do złotka, hundertwasser, artysta. Idź i zejdź się błyskotko we wilk, winkiem masoński, jak ulica Modrzewskiej się schodzi pod rynkiem w czaladzi z ulicą Modrzejowską, w kształt litery V, pod krzyżem z Jezusem Chrystusem, na jednym z miejskich pagórków. My zostajemy nie tyle zniecnotą, zbójcą z wiersza Mickiewicza o powrocie taty, to raczej przy zdrowych zmysłach i trzymając się faktów. Nie chwalimy fałszywego słońca, wokół którego nic nigdy i nigdzie nie może się kręcić. Z prostego powodu. Braku występowania u figuranta siły przyciągania Polaków do siebie, siły grawitacji osobniczej, jednostkowej, którego policja złapała wcześniej na kradzieży w internecie, lecz nie zaszczyciła pospiesznie wyrokiem skazującym, uchowując swego od wykolenia oka. Albowiem przyszło im na myśl, że mogą chwilowo przykryć tak zwaną aferą Komora haniebne skazanie 1 sierpnia 2008 roku przez miejscowy sąd rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim w postępowaniu zaocznym, kapturowym, bez świadków, i bez obecności oskarżonego, mieszkającego na stałe od 32 lat w Niemczech, które mógłby rzucić trochę światła na całą prawdę na temat sitwy band żydowskich działających od czasów szechtera w Polsce, między innymi w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości. I w Ministerstwie któremu podlega policja, a także różne tajne służby, nie wpisane może i nawet oficjalnie do budżetu państwa RP. Wracając do sprawy wyłączonego przez sitwę w Tomaszowie telefonu, jak również do tego, że operator Chciałby wyłączyć abonenta ze skutkiem natychmiastowym, to jest 11 sierpnia z datą 1 sierpnia 2014. W tym samym przypadkowo dniu 1 sierpnia, co 2008 roku, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Żydy urządziły sobie spektakl szabatu czarownic. Zaś w sądzie rejonowym miała w tym czasie miejsce rozprawa antypolska, której wyrok jest do kasacji, bo woła o pomstę do nieba. Zaś to jest dzieło, które na ziemi, tej ziemi, jak ze zajmkiem. Wskazywał palcem po żydowsku święty papież Jan Paweł II. Musi przeprowadzić prokurator mądry w Polsce. Nie byle kto, bowiem byle kto nie może z wnioskiem o kasację wyroku wystąpić. Nie tak dawno otrzymałem w tej sprawie odmowę z jakiejś prokuratury, bo trudno ponoć znaleźć wyszukiwarką numer sprawy po wpisaniu dwóch słów Kasacja i Kosiewski albo jeszcze trzeciego Tomaszów, nasz Tomaszów, żeby było jeszcze weselej i śmieszniej. Szalom! Damy przodem, słusznie stawiamy zwyczaj, udzielania odpowiedzi w kulturze polskiej wrosłej z cywilizacji chrześcijańskiej w Europie damy mają pierwszeństwo. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do szanownej pani dyrektor o monitorowanie kontroli przestępczej działalności tego, co śmierdzi z daleka arogancją zmieszaną z ignorancją, co cuchnie szambem, jak przygadywał Sagan Garnkowi na łączu telekomunikacyjnym przy ulicy Granicznej w Unii Europejskiej XXI wieku. Bredniami nas nie będą już karmić. Non possumus Oczko! Prokurator wspomniany w sprawie niezbędnej dla przyzwoitości na tym świecie kasacji. Zechce zrozumieć, o co wnosimy, a dyć raczy jegoż prosimy, a na świecie zbożny pobyt, pożywocie rajski przebyt, kerie elejson. Fura! Osoba występująca z upoważnienia zarządu MNI Centrum Usług S.A. prosi przy całym braku rozsądku abonenta przytaczam o dostarczenie do nas na piśmie lub e-mail numeru konta bankowego. Koniec przytoczenia. Nie ujawnia natomiast ta kobieta fatalna swojego e-mail internetowego adresu telekomunikacyjnego. Jedyny zaś adres internetowy ujawniony przez MNI Telekom S.A. to adres pytania.mnicu.pl, który odrzuca pytania, wyzywa się od najgorszych, kopie i pluje. Prezes zarządu Andrzej Jerzy Piechocki nie ujawnia, nie wiedzieć dlaczego, na żadnej stronie w internecie swojego adresu internetowego działającej w całej Polsce firmy MNI Centrum Usług S.A. Nie podaje do publicznej wiadomości numeru Telefonu zarządu. Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji, a przy tym Urzędowi Kontroli Elektronicznej firma reprezentowana jednoosobowo, wiadomo przez kogo, niepokojąca abonenta wyłączaniem telefonu tylko, Dlatego, że rozeszło się po Tomaszowie, iż emigrant polityczny, poeta polski, ma przyjechać znowu z Niemiec latem 2014, żeby zrobić wreszcie spokój z obrzydłą sitwą, aby rozprawić się jak Belmondo na projekcji filmu Siedmiu Wspaniałych w auli filmowego klubu dyskusyjnego przy chwili Uniwersytetu Śląskiego w Ustroniu z całym złem świata tego. A może ten prezes, zacofany, jak w konopielce, antypolski i niekomunikatywny, poszedł siedzieć ze zbyszkami z Warszawy w podziemiu kryptosyjonistycznym i czekają znowu na swoje ciasteczko. Stołek prezesa głównego urzędu CEU. Bo Merkel z Toskiem i Radkiem Sikorskim po to podgrzewają antyrosyjską rewolucję majdanistów na Ukrainie. Żeby Steinmeier miał pretekst do zamknięcia granicy z Polską. I wtedy... Znowu będzie szło zwalniać od opłat celnych całe transporty z pomocą humanitarną na wszystkie strony. Uprzejmie proszę Panią Dyrektor, jak w pierwszych słowach mojego listu, o wskazanie zafascynowanym obłędem, Błędnym, na błędy w uprawianej przez nich beztrosko sztuce telekomunikacji, to jest ukręcania na żywca łba sprawie, wylewnościami równymi Żydom, Aleksandra, Hrabiego, Fredry, nieczystością w pismach do urzędów państwa, które z obowiązku konstytucyjnego państwa musi wszak złoczyńców kontrolować z urzędu z Panem Bogiem. Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski. Apartheidu Fascynacja obłędem rozdział 348 Stefan Kosiewski Zniweczona Rzeczywistość Czyta z Frankfurtu nad menem autor to co napisał odpowiedzi na komentarz na Facebooku Barbara Krajewski, przytaczam komentarz. Panie Kosiewski, wszędzie się oni posunęli obczerniać Polaków? Dzieje się to na przykład przez przerabianie biografii w IPN-ie? Jak i przerabianie historii w mediach i na Facebooku i innych internetowych witrynach. Jeszcze nikt nie potrafił zgłosić te nieprawidłowości do prokuratury, aby odzyskać jakieś rozwiązanie. Może po wyborach? I treść odpowiedzi. Ed Barbara Krajewski. Nie wiem, czy należy łączyć z nadziejami przed wyborami przykre dla narodu polskiego działania terrorystyczno-represyjne w systemie rasistowskiego apartheidu stosowane przez ukrytych Żydów w stosunku do Polek i Polaków nie tylko od Magdalenki 89 i nie tylko od 17 września 1939 roku. Kalkstein z Goldbergiem dojdą do władzy, po czym brat Kalksztajna zejdzie z Wawelu, ażeby podpisać drugi traktat lizboński, stracić cnotę suwerenności państwowej po raz enty, a co będą miały z tego polskie dziecięta na wsi? czy tylko dofinansowanie z Brukseli albo i z Warszawy do mleka rozdawanego dzieciom w szkołach, w pudełkach z folią aluminiową, wywołującą w młodych organizmach raka. Dlaczego nie było tej choroby, kiedy mleko kupowało się w mleczarni pod Węgrodą w Czeladzi do słoika, z mleczarnianej bańki, a śmietanę z targu w Będzinie albo jod od kobiety z przeczyc, Zsiadłe mleko można było kroić łyżką. Oczywiście, że wykańczano Polaków wtedy innymi sposobami, chlorowaną wodą, trującymi ściekami przemysłowymi w rzekach, w których wytruto wcześniej ryby i raki, dymami ze zasiarczonego węgla, sportami, mazurami, dukatami, płaskimi wawelami, czystą, zwykłą, wyborową, ochłapami z rzeźni, gastronomią, która przerabiała dla mas chłoporobotniczych każde dno Tematem podjętym przeze mnie dzisiaj w rozmowach telefonicznych oraz korespondencji internetowej są działania przestępcze konkretnej firmy w stosunku do konkretnego obywatela RP, który płaci w 2014 roku od miesięcy abonament telefoniczny z podatkiem na państwo, chociaż został odłączony w czerwcu od telefonu. Zaś operator, a także urzędnicy zgodnie twierdzą, że nie ma problemu, bo oni nawet nie zadzwonią przecież pod wskazany im przez Polaka i Katolika numer, ażeby sprawdzić, że hazarski oszust nazwany po imieniu w skardze, oszukuje także swój urząd kontrolny w Polsce i każde ministerstwo Rzeczypospolitej Polskiej, albowiem złodziej żydowski w Polsce ma placet na rozbójniczą działalność, przyzwolenie odgórne i dlatego nic sobie nie robi z kontroli które w systemie apartheidu jego nie dotyczą. Nie dotykają planowo. Grabi zatem na całego, jak Sergiusz Piasecki kradł i przemycał na długo przed wojną, ochraniany fałszywą solidarnością plemienną żydowskich policjantów II Rzeczypospolitej. Kaczyński chciał ponoć robić jeszcze niedawno czwartą RP i rozliczyć postkomunistów. A dlaczego nie chciał ten mały także wzrostem człowiek rozliczyć komunistów, trockistów takich jak jego brat, były współpracownik Koru Michnika, Modzelewskiego i Kuronia, czy dlatego, że dzięki tym żydokomunistom łaskawości Kiszczaka, Urbana, Rakowskiego i Jaruzelskiego założył sobie po cichu fundację prasową Solidarności, a potem handlował nieruchomościami zagarniętymi miastu Warszawa, założył spółkę Srebrna i tak dalej, i tak dalej... Komuniści nie rozliczą Kaczyńskiego z pochodzenia etniczno-społecznego po Kagiebowcu, ani z fatalnej rozmowy z bratem przez telefon satelitarny, albowiem był już taki, co chciał rozliczać i skończył marnie na samopójczym worku bokserskim. A może. Woli pani Krajewska głosować na Żyda i komunistę Korwina Mikę, który w PRN-u ponad 20 lat był członkiem Stronnictwa Demokratycznego, w którym z ojcem Żydomasona Ujazdowskiego akceptował sojusze, konstytucyjną wyższość Żydokomuny w Moskwie nad Warszawką, i dawał na wszystkie strony, co trzeba dawać i komu bez smrodu. Szachista, utrzymujący się ponoć w Perelu, pisania książek niepotrzebnych nikomu do nauki, brydza, zagrywkami z muszką na jabłku Adama i wąsikiem wschodnioazjatyckim, pod nosem sępiastym, maskujący udanie przywiązanie filistra do pochodzenia etnicznego po ojcu i matce z Kurlandii Hazarskiej za bułkiem. Chciałbym móc zatelefonować do schorowanej staruszki i wdowy molestowanej przez żydowską bandę obsiadłą na telefonicznych drutach nie tylko na Mazowszu w Polsce. Tymczasem sroki, sowie na to nie pozwalają. Podkradają nie swoje i droczą się jak w maglu żydowskim u Molendy w czeladzi a pani z jest Krajewskich, co zamiast robić ze Sewerynem kasę na haśle, polscy piosenkarze śpiewają dla polskiej młodzieży. Stawia na wybory i szubrawców postubeckich sitwę mafijną na jedno diabelskie kopyto Ambergold, Artbi, osocze w kroczu, na które nikt nie beknął. Za, przepraszam, za które nikt nie beknął, jak nie odpowiedział nikt za majątek tegoż SD. Rozgrabiany do reszty przez byłego prezydenta Warszawy, który powinien nie mieć pozwolenia na telefon w Polsce, jak Radek Sikorski nie powinien mieć pozwolenia na broń. Po wizycie u psychiatry, jeśli ten faktycznie zapytał go, czy cierpi na podsłuchy. Bo ma Korski związki rodzinne i personalne ze żydomasońskim ruchem STU, który zaopiekował się nim po powrocie z wojny w Afganistanie bez środków finansowych i po przylocie z Londynu. Znalazł dla niego worek szlachecki, po polski i dołożył się do transakcji. Bo przecież ojciec byłego kandydata na prezydenta RP i obecnego kandydata na Merkel w Unii Europejskiej był tylko biednym inżynierem we fabryce rowerów i paradował, tak jak w tak PRL-u, jak i za Solidarności do inżyniera Rólewskiego z tego samego rometu, tak samo jak kaczyńscy w marynarkach pożyczanych od wujka i jestać było dziada na dworek. Tymczasem kupiono na ojca. Czy zaś ojciec zapłacił podatek państwu polskiemu za przepisanie wyremontowanego domu na syna? O to wszystko winna pani zapytać papieża przed konklawę. Jeżeli bowiem nikt tego za panią nie zrobi przed kolejnymi wyborami do Sejmu i nie spyta kandydata pchającego się na hama do Watykanu za życia drugiego papieża, to będziemy wnet jako ci Indianie przed kolumbami na piramidach Ameryki Łacińskiej świadkami nie Jehowy, ale przeżywania cudu zrównania kościoła świętego z ziemią, dna z górą. Uznania przez katolickiego bergolio kacerzy, kociaków, za zrównanych ze sekciarzami zielonoświątkowymi. Albowiem w systemie szamba połączonego wolnomularstwo lucyferyczne spod znaku pięcioramiennej gwiazdy, którą kardynał Bergoglio umieścił sobie wierno poddańczo w kardynalskim logo, nie zasypia gruszek w popiele, i nie robi ze strachu przed Polakami i katolikami, jako ten Feniks w potrzebie. Z Panem Bogiem, z Frankfurtu nad Menem, mówił Stefan Kosiewski.